Ewangelia Marka, rozdział piąty. Wtedy się przeprawili za morze do krainy gadareńczyków, a gdy on wyszedł z łodzi, zaraz mu zabierzał z grobów człowiek mający ducha nieczystego, który miał mieszkanie w grobach, a nie mógł go nikt i łańcuchami związać, przeto, że on często będąc pętami i łańcuchami związany, Łańcuchy porwał i pęta pokruszył, a nie mógł Go nikt ukrócić, a zawsze we dnie i w nocy na górach w grobach był, wołając i kamieniem się tłukąc. Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka bierzał i pokłonił mu się, a wołając głosem wielkim, rzekł cóż mam z tobą Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Poprzysięgam cię przez Boga, abyś mię nie trapił, albowiem mu mówił, wynić duchu nieczysty z tego człowieka. Tedy go pytał, co masz za imię? A on odpowiadając rzekł, imię moje jest wojsko, albowiem nas jest wiele. I prosił go bardzo, aby ich nie wyganiał z onej krainy. A była tam przy górach wielka trzoda świni, która się pasła. I prosili go oni wszyscy diabli mówiąc, puść nas w te świnie, abyśmy w nie weszli. I pozwolił im zaraz Jezus. A wyszedłszy oni duchowie nieczyści, weszli w one świnie i porwała się ona trzoda z przykra w morze, a było ich około dwóch tysięcy i potonęły w morzu. A oni, którzy świnie paśli, uciekli i oznajmili to w mieście i we wsiach i wyszli, aby oglądali to, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli Onego, który był opętany i siedział obleczony, będąc przy dobrym baczeniu Onego, mówię, w którym było wojsko diabłów i bali się. A ci, którzy to widzieli, Opowiedzieli im, co się działo z onym opętanym i o świniach. Tedy go poczęli prosić, aby odszedł z granic ich. A gdy wstąpił w łódź, prosił go on, co był opętanym, aby był przy nim. Lecz mu Jezus nie dopuścił, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich, a oznajmij im Jakoś wielkie rzeczy Pan uczynił, a jako się nad Tobą zmiłował. Wtedy odszedł i począł opowiadać w dziesięciu miastach, mu wielkie rzeczy uczynił Jezus i dziwowali się wszyscy. A gdy się zaś Jezus przeprawił w łodzi na drugą stronę, zebrał się do Niego wielki lud, a On był nad morzem. A oto przyszedł jeden z przełożonych bożnicy imieniem Jairus, a ujrzawszy go przypadł do nóg jego i prosił go wielce mówiąc, ponieważ córeczka moja kona, pójdźże, włóż na nią ręce, aby była uzdrowiona i będzie żywa. I poszedł z nim. I szedł za nim lud wielki i cisnęli go. Wtedy niektóra niewiasta, która cierpiała płynienie krwi od dwunastu lat i wiele ucierpiała od wielu lekarzy i wynałożyła wszystko, co miała. A nic jej nie pomogło. Owszem, się jej tym więcej pogarszało. Usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem i dotknęła się szaty Jego, bo mówiła i jeśli się tylko dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. A zarazem wyschło źródło krwi jej i poczuła na ciele, że uzdrowiona była od choroby swojej. A wnet poznawszy Jezus sam w sobie, że z Niego moc wyszła, obrócił się do ludu i rzekł. Kto się dotknął szat Moich? I rzekli Mu uczniowie Jego, widzisz, że cię ten lud ciśnie, a mówisz, kto się mnie dotknął? I spojrzał w koło, aby ujrzał tę, która to uczyniła. Ale niewiasta ona z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, co się przy niej stało, przystąpiła i upadła przed nim, a powiedziała mu wszystką prawdę. Zatem jej on rzekł, córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Idźże w pokoju, a bądź zdrowa od choroby Twojej. A gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy od przełożonego bóżnicy, mówiąc: Córka Twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego bóżnicy: Nie bój się, tylko wierz. I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi, Jakubowi i Janowi, bratu Jakubowemu. A przyszedł do domu przełożonego bużnicy i ujrzał tam zgiełk i płaczące i bardzo narzekające. Wszedłszy tedy rzekł im, przecz zgiełk czynicie i płaczecie, nie umarła ci dzieweczka, ale śpi. I naśmiewali się z niego ale on wygnawszy wszystkie wziął z sobą ojca i matkę Dzieweczki i te, którzy przy nim byli i wszedł tam, gdzie Dzieweczka leżała. A ująwszy za rękę oną Dzieweczkę, rzekł do niej, Talita kumi, co się wykłada, Dzieweczko, tobie mówię, wstań. A zaraz Dzieweczka wstała i chodziła, albowiem była w dwunastym roku. I zdumieli się zdumieniem wielkim. Tedy im przykazał wielce, aby tego nikt nie wiedział i rozkazał, aby jej dano jeść.